To są informacje Polskiego Radia 24. Rozpoczyna się długi świąteczny weekend. Na drogach panuje coraz większy ruch. Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Będzie nieco drożej niż dzisiaj. Pięciomiesięczny chłopiec ze śladami pobicia trafił do szpitala w Poznaniu. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Kinała 14. Radosław Siennicki. Zapraszam. Na drogach coraz większy ruch. To w związku z rozpoczynającym się długim świątecznym weekendem.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 jest Polskie Radio. Od jutra ceny paliw będą o kilka groszy wyższe niż dzisiaj. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 21 groszy, za litr 98 6,82, a za litr oleju napędowego 7,87. Ceny będą obowiązywać do wtorku włącznie. Rząd nie przewiduje racjonowania zakupów paliwa na stacjach, ale jak mówił w rozmowie z polskim radiem minister energii Miłosz Motyka, sytuacja na globalnych rynkach energii jest niestabilna, a to może w najbliższym czasie przełożyć się na sytuację kierowców. Trendy są niepokojące, jeżeli chodzi o sytuację globalną, jeżeli chodzi o sytuację w Europie, jeżeli chodzi o ceny diesla, jeżeli chodzi o ich przełożenie na, na nasze portfele. E, niestety ani słowa, ani działania nie zmierzają do uspokojenia sytuacji, tylko do jej eskalacji. Codzienne ustalanie maksymalnej ceny paliw to jeden z elementów rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Pozostałe to obniżony VAT i akcyzy na paliwa. Przy okazji świąt wielkanocnych Ląd XIV rozmawiał telefonicznie z prezydentem Izraela. Papież wezwał go do ponownego otwarcia wszystkich dróg dialogu w celu zakończenia wojny z Iranem. O szczegółach z Rzymu Paweł Pawlica.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 W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby, matkę dziecka, 40-letnią obywatelkę Gruzji oraz 24-letniego obywatela Mołdawii. Obydwie osoby przebywają w tej chwili w policyjnym areszcie. Śledczy w tej sprawie są w stałym kontakcie z prokuraturą. Policjanci pracują nad tą sprawą. Zbierane są informacje na temat przebiegu i okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu. Mówił Łukasz Paterski z Poznańskiej Policji. Funkcjonariuszy o całej sytuacji powiadomił szpital. Pięciomiesięczny chłopczyk żyje, choć musiał być operowany. Nie żyje perkusista Wojciech Morawski. Artysta grał m.in. w zespole Perfect, którego był współzałożycielem, a także w klanie i break -outcie. Po śmierci muzyka poinformował Zbigniew Hołdys, który w rozmowie z Polskim Radiem wspominał zmarłego. Wojtek to wyjątkowa postać w świecie muzyki i w ogóle chyba w świecie. Dlatego, że to nie tylko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 Yeah. A w stanie dnia mówimy o tym, jak wyglądają świąteczne przygotowania. Jedni do rodziny, inni odpocząć od codzienności. Rozpoczął się szczyt świątecznych wyjazdów. Widać go już nie tylko na drogach, ale także na lotniskach i dworcach kolejowych. I już teraz łączymy się z Martyną Szymczakowską. Dzień dobry. Dzień dobry. To dodajmy, że Martyna Szymczakowska jest na dworcu centralnym w Warszawie. Jak w tej chwili wygląda sytuacja i czy rzeczywiście widać o wiele więcej podróżnych w tym momencie? No niespodzianki nie ma, no rzeczywiście ruch z godziny na godzinę jest coraz większy, O no zresztą ja byłam tutaj dziś. Muszę przyznać, że już wtedy byłam zaskoczona jak wielu podróżnych było o dziesiątej. No, kto mógł wyjechał wcześniej, podobnie jak wcześniej podróżni kupowali też bilety, bo wiadomo, że okres świąteczny jest pod tym względem wyjątkowy. No i kto się spóźni, ten po prostu może nie mieć biletu, no a wtedy może już być bardzo nerwowo. No a dzisiaj te podróże koleją, no to praktycznie zawsze wyjazdy do rodziny. Na święta do siostry, do Berlina. Dawno pani kupiła bilet, jak to było? Dwa, trzy temu. Żeby była pewność, że dzisiaj będzie miejsce? Tak, tak. Ta. Ruch większy chyba niż zwykle na... Tak, ta. Na święta wszystkie jadę, do rodzic. Ja jadę do domu, na święta, ja do Częstochowy. To jest moje rodzinne miasto. Jakie plany świąteczne? Duże ciasta, mazurki, serniki, chodzenie z psem, odpoczynek, więc... Plan jest. Spotkanie z rodziną. A, oczywiście. <głos> Jedziemy do Poznania ale to jest wyjazd tak, na święta do rodziców. Tydzień wcześniej, ale córka miała jechać wcześniej z tatą i kupiłam jej wczoraj. Ostatnie miejsce było i nie mamy obok siebie miejsca. Właśnie o tym roku. No właśnie, ale do Poznania podróż trwa 3 godziny, no więc trzymamy kciuki, żeby ta podróż mamy i córki w różnych przedziałach upłynęła bezstresowo. No ale z takimi rozwiązaniami trzeba się liczyć, zostawiając zakup biletu na ostatnią chwilę, o ile ten bilet w ogóle będzie jeszcze dostępny. A PKP Intercity uruchomiło 50 dodatkowych pociągów, kolejne 70 wzmocniło dodatkowymi wagonami. W sumie spółka przygotowała 530 pociągów właśnie na ten świąteczny okres, ale pociągi to nie jedyny popularny środek podróży, bo szczególnie jeśli odległość jest większa, nie zastąpione są oczywiście samoloty. Byłam dzisiaj rano też na lotnisku Chopina. Ruch też jest tam większy niż zwykle. Wielu Polaków wybiera się na święta daleko, by nie uczestniczyć w tej przedświątecznej gorączce, nie stać w kolejkach, w sklepach, nie gotować, nie sprzątać, nie przygotowywać, a tylko się po prostu zrelaksować. Według danych branży turystycznej na tegoroczną Wielkanoc Polacy najchętniej wybierają się na południowo Europy. Do Włoch, do Hiszpanii, do Grecji. Ale druga część podróży lotniczych no to Polacy. Polacy, którzy na co dzień mieszkają poza granicami kraju, ale na święta wracają do ojczyzny. No i takich podróżnych nie brakowało dzisiaj w hali przylotów na lotnisku Chopina.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 Na stałe do Polski. Ale pani Termin jeszcze wybrała wielkanocny. <głos> trochę specjalnie, żeby z rodziną trochę spędzić czasu. Na kogo panie czekacie? O, czekamy na mojego wnuka, który jedzie po raz pierwszy Sam. samodzielnie. Ma 16 lat, ma uprawnienia. Przylatuje na święta do babci? Przylatuje na święta do babci, oczywiście że. No, a wiadomo, że jak jeszcze dodamy do tego polską kuchnię, no to święta w Polsce mają jednak niebywałą przewagę nad świętami w każdej innej części kraju, świata oczywiście. No ale to są te dwa bieguny. Jedni wyjeżdżają, uciekają, inni wręcz przeciwnie, wracają no i przekonują, że święta poza Polską to nie święta. Takie są te różne podróżnicze spojrzenia Polaków na zbliżające się dni. O czym z dworca centralnego donosiła Martyna Szymczakowska, bardzo dziękuję. komentarz. I można powiedzieć, że właściwie będziemy kontynuować temat, bo w jakiejś mierze będzie o podróżowaniu i o tym, ile to podróżowanie może kosztować i jaki może mieć wpływ, albo jakie mogą być konsekwencje tego, że to podróżowanie, albo chociażby jazda samochodem na przykład będzie droższa w najbliższym czasie. To wszystko oczywiście z powodu ceny paliw, a to oczywiście z powodu tego, co dzieje się w cieśninie Ormus, między innymi tego. Doktor Piotr Bartkiewicz, ekonomista, ekspert w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie doktorze, czego spodziewać się w najbliższych dniach? Bo oczywiście wiemy, że w tej chwili te ceny na stacjach paliw są regulowane. Codziennie dostajemy komunikat mówiący o tym, ile paliwo powinno następnego dnia maksymalnie kosztować. No, ale pytanie brzmi, jak długo taki stan rzeczy może trwać? No Jesteśmy niestety trochę niewolnikami faktu, że... No, nie wiemy, co wydarzy się w Zatoce Perskiej. No, nie, nie znamy scenariusz, prawa, dokładnych prawdopodobieństw różnych scenariuszy, czy to eskalacji, czy, czy, czy deeskalacji. Nie wiemy, jak długo będzie trwała wojna w Zatoce, jaki, jak będzie wyglądał ład generalnie, jeżeli chodzi o, o handel morski, o bezpieczeństwo, o stosunki polityczne między głównymi graczami po jej zakończeniu. Natomiast, no, wiemy, że im dłużej wojna trwa, tym, tym większe są zaburzenia na rynkach paliw płynnych i tym większy negatywny wpływ na, na, na gospodarkę. Także no my przez, e, przez święta możemy co najwyżej śledzić wiadomości, aczkolwiek ja tego nie, nie, osobiście nie, nie rekomenduję, bo, bo jakby niszo, w niczym sobie nie pomożemy. Natomiast e, trzeba pamiętać niestety, że, że jest też sporo negatywnych ryzyk, jeżeli chodzi o przebieg tej, e, przebieg tej wojny. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak bardzo destrukcyjna już teraz była dla światowego obrotu paliwami. Na ile to, co obserwujemy? Myślę oczywiście o tym zamieszaniu na, na rynku cen paliw. To jest rzeczywiście konsekwencja tego, co dzieje się wokół Iranu. A na ile to jest, tak jak bardzo często się zdarzało przy innych sytuacjach, no jednak wpływ spekulacji, które korzystają z tego zamieszania, które wywołała wojna z Iranem? Znaczy, ja zazwyczaj staram się rozgrzeszać spekulantów, bo po pierwsze spekulanci, my wiemy, że na rynkach finansowych spekulanci pełnią też jak najbardziej pozytywną rolę, bo pozwalają znaleźć właściwe, adekwatne, odzwierciedlające rzeczywistość ceny. Natomiast no, duża zmienność instrumentów, które są notowane na rynkach finansowych, to jest często konsekwencją, owszem, jest też konsekwencją spekulacji, ale to się też bierze z faktu, że uczestnicy rynku nie są dużo mądrzejsi od nas. Oni też nie mają wglądu za, za kotare, nie, nie wiedzą, co dokładnie dzieje się w, w głowach decydentów, nie, nie, nie mają pełnej wiedzy o, o wojskowości, o geopolityce i o, o tej twardej rzeczywistości, która jest poza, naszymi, poza ekranami naszych telefonów i, i komputerów. I rynek szuka często właściwej ceny w reakcji na napływające informacje, czy czy e, wyceniając, że tak powiem, z, z mniej lub bardziej pozytywne scenariusze. E, I e, no, trzeba sobie powiedzieć wprost, że główny, e, główny efekt, który my widzimy w tym momencie, jeżeli chodzi o ceny ropy naftowej, ale nie tylko ropy naftowej, bo na przykład produkty ropopochodne zdrożały jeszcze bardziej niż, niż sama ropa naftowa, to jest konsekwencja tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej. No tak może przejdźmy do kilku podstawowych liczb. No mniej więcej 20% handlu produktami, ropą i produktami ropopochodnymi, czy węglowodorami przepływa przez ciśnienie Ormus. Czyli z, z marszu w pierwszym przybliżeniu tracimy 20% światowej podaży paliw. To jest gigantyczna kwota, biorąc pod uwagę to, że Popyt na tego typu, na te surowce i paliwa jest bardzo sztywny, bo on, on się nie zmienia znacząco w reakcji na zmianę cen, no bo no po prostu no, potrzebujemy paliw, żeby się, żeby się przemieszczać. Oczywiście są czynniki łagodzące to wszystko. No po pierwsze, Iran eksportuje trochę więcej. Po drugie, e, część eksportu, która do tej pory szła drogą morską, została przekierowana przez rurociągi płyn na, nad Morze Arabskie i Morze Czerwone. E, po trzecie... Mam y, sięgnięto po, po, po rezerwy, które były gdzieś, gdzieś tam sobie pływały na, na statkach. No to to, to była głównie ropa y, rosyjska, ale również irańska i wenezuelska. Wreszcie państwa rozwinięte sięgnęły po swoje strategiczne rezerwy i częściowo złagodziły ten, ten efekt. Ale jeżeli nawet że uwzględnimy to, to, to wszystko, no to... Tak naprawdę przy obecnym, obecnym stanie rzeczy no, brakuje nam mniej więcej 10% ropy naftowej, która normalnie by, by płynęła. Możemy to trochę złagodzić, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że tej ropy miało być za dużo na początku roku. No i z, z utrata 7-10% ropy naftowej no, powinna nam się przekładać no, co najmniej na, na podwojenie cen ropy naftowej. Także obecne, obecne notowania ropy na, na rynkach światowych są jak najbardziej spójne z fundamentami. No to w takim razie kolejna kwestia dotycząca tego, co się dzieje, no bo przecież to takie sztywne ustalanie cen paliw ma wpływ no nie tylko na kieszenie samych kierowców, ale ma również wpływ na, na budżet, bo jeżeli rezygnujemy z części opłat, no to te pieniądze po prostu do budżetu nie wpływają. Doskonale wiemy o tym, że sytuacja z budżetem i z deficytem jest bardzo, bardzo trudna. Państwo da sobie radę z tego typu działaniami, jeżeli one będą rzeczywiście trwały jeszcze tydzień, dwa tygodnie, miesiąc? No, mniej więcej wiemy. Znaczy mniej więcej, bo, bo w przybliżaniu, po pierwsze w przybliżeniu, po drugie no można różnie liczyć jak ile dokładnie będą kosztować te, te, te działania w ramach tak zwanego pakietu CPN. No więc mniej więcej wiemy, jaki ten pakiet będzie kosztować. No, liczby, które, które podaje Ministerstwo Finansów, które, z którymi zgadza się Rada Fiskalna, to jest mniej więcej półtora miliarda złotych miesięcznie. Czy półtora miliarda złotych miesięcznie to dużo? No, dla przeciętnego obywatela to jest niewyobrażalna kwota. Dla państwa, to nie jest bardzo dużo. To jest... ,5 przy założeniu, że te, te takie działania obowiązywałyby przez cały rok, no to oznaczałoby uszczuplenie dochodów państwa o jakieś pół PKB. Czyli jakby kwota, która jest zauważalna dla budżetu państwa. To jest kwota, to jest żeby to porównać, no to jest kwota, którą Ministerstwo Finansów sobie zaplanowało na początek roku w podwyżkach, w dodatkowych podwyżkach akcyzy opłaty cukrowej i podatku od, od dochodów korporacyjnych od, od banków, a które częściowo zostały zawetowane. Także to, to, to jest mniej więcej porównywalna kwota. Natomiast to nie jest tak, że z jej wyłączenie z, samo w sobie z listy dochodów państwa stawia nas w dużo gorszej sytuacji albo stawia nas w gorszej sytuacji operacyjnie. Tak? Bo możemy rozpatrywać to na poziomie takim powiedzmy strategicznym czy, czy politycznym, no, bo na takim poziomie no, to oznacza oczywiście krok wstecz w konsolidacji fiskalnej, której tak nie, nie, nie było zbyt dużo w, w planach. Natomiast na poziomie operacyjnym możemy sobie zadać pytanie, czy to oznacza problemy z finansowaniem deficytu budżetu państwa i czy to oznacza problemy z sprzedawaniem obligacji. Bo to, to mówimy, mówimy, w, mówimy o tym o tym wprost. Wydaje się, że w tym drugim aspekcie to nie jest problem. Polskie państwo nie miało w ostatnich latach, możemy powiedzieć, żadnych problemów z tym, żeby znaleźć nabywców na e, papiery wartościowe na swój dług. To zawsze jest kwestia ceny, a nawet te ceny obecnie nie są, nie są, wyg nie są wygórowane, zwłaszcza, że byliśmy świadkami do, do znaczącej przeceny polskiego długu po wybuchu e, wojny w, Zato w Zatoce Perskiej. Natomiast nie zazdroszczę ministrowi finansów, i to na pewno jest kłopot z tego punktu widzenia. No ale pojawiają się też takie głosy, że oczywiście po jednej stronie mamy mniejsze wpływy do budżetu i to może być problem dla ministra finansów. Z drugiej strony, jeżeli tych cen paliw nie będziemy kontrolować, to po pierwsze może pojawić się inflacja. Dwa, no jeżeli produkty będą droższe, bo chociażby transport sprawi, że te produkty będą droższe, to Polacy być może będą mniej kupować. Mniejsze zakupy to z kolei mniejszy VAT, więc i tak te pieniądze do budżetu nie trafią. Więc Lepiej cenami być może to jakoś regulować i, i, i sprawić, że nie będzie spowolnienia gospodarczego, bo ten koszt będzie niższy od tego kosztu, który być może państwo musiałoby zapłacić, gdyby do takiego spowolnienia gospodarczego, plus inflacja doszło. Znaczy to jest Na pewno jest tak, że z czysto makroekonomicznego punktu widzenia prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem byłoby niekontrolowanie cen. Bo, bo ceny same w sobie są sygnałem. Znaczy one, są, one są sygnałem dla producentów, żeby zwiększać produkcję. Oczywiście no, trudno sobie wyobrazić obecnie w Europie zwiększenie mocy rafineryjnych. To, to, to, się po prostu nie, to się po prostu nie wydarzy. Natomiast są też sygnałem dla, dla konsumentów, żeby szukać alternatyw, substytuować podróże samochodem innymi, innymi środkami transportu, przechodzić na, być może na, na, na pracę zdalną, jeżeli, takie, jeżeli dojazdy są zbyt Zbyt drogie. No możemy sobie znaleźć wiele, wiele przykładów takiej, takiej substytucji. Natomiast no, nie uciekniemy od faktu, że w krótkim okresie popyt na, na paliwa jest, jest dość sztywny. To jest, koszt, który, to jest po prostu koszt, który konsumenci by w tym momencie ponieśli, redukując wydatki na inne dobra, z, z, zmniejszyliby częściowo, zbogodziliby ten, ten, ten szok z punktu widzenia całej inflacji. Natomiast no, jest też logika polityczna, która, która sprawia, że, że y, trudno jest rządom nie reagować na, na, na taki szok. I w całej Europie widzimy, że rządy sięgają po, praktycznie po ten, sam, po, po ten sam zestaw instrumentów. Bo podatki pośrednie od, od paliw, podatki od zysków nadzwyczajnych to Re, m, różnego rodzaju opłaty, to są dokładnie te instrumenty, którymi można zadziałać w krótkim okresie. Czy Także no, opóźniamy pewne dostosowanie po, po stronie popytu, redukujemy inflację, natomiast tak naprawdę ją w jakimś tam sensie ukrywamy, czy przesuwamy do, przesuwamy do innych kategorii. Także to, to, to nie jest aż tak... Um, Trochę taka kreatywna księgowość, znaczy, jeżeli no, chodzi o inflację? Yy... Nie wiem, jaki jest dokładnie efekt netto, bo, bo, bo tutaj to, to jest nie, nie, niesamowicie trudne do, do wyliczenia. Na pewno zmienia to, zmienia to rozkład tego, kto ponosi koszty tego szoku w gospodarce. Przesuwa ten rozkład od konsumentów i, i biznesów stronę, w stronę państwa. No, państwo jest, jest takim aktorem czy takim, e, tą instytucją, która jest w stanie podnosić tego typu, tego typu koszty. Natomiast no, w długim okresie być może lepiej byłoby z, z, pozwolić seno, pozwolić zadziałać mechanizmowi rynkowemu i, i, i poprzez bodźce e, m, wpłynąć na, na, na to czym jeździmy, jak jeździmy kiedy jeździmy i, i jakiego rodzaju źródeł energii używamy. Ale to już jest trochę temat na, na zupełnie inną dyskusję. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. To jest, to jest pytanie o to, w jaki sposób ceny energii wpływają na ceny innych... Mm, innych dóbr, innych usług. No, tu transport, chociażby ten argument no, bardzo tak, często to, się to, pojawia. Tak, to jest oczywiste, tylko no, pamiętajmy, że, tra że to koszty transportu nie są aż tak, aż tak dużą częścią pozycji kosztowej całej, całej gospodarki. No, mówimy, o sektora, mówimy o sektorach, które same w sobie stanowią pewnie maksymalnie parę procent wartości dodanej, więc jakby zwiększenie tego kosztu tutaj no, jest... Pewnym dodatkowym kosztem dla pośrednim, natomiast yy, to nie to jest decydujące, jeżeli chodzi o, o w te w efekcje pośrednie. Decydujące jest to, czy firmy i konsumenci czują, że w danym momencie mają... Yy, pozwolenie, czy mają możliwość z jednej strony pod, podwyższać ceny i to nawet czasem w skali no, przewyższającej tą skalę, skalę szoku, a w przypadku konsumentów, czy, czy mają możliwość zgłoszenia się po podwyżkę, która skompensuje im, być może z, z nadwyżką, um, ich yy, wyższe koszty, które ponoszą z tytułu, tego, z tytułu tego szoku naftowego. No i tutaj funkcjonujemy obecnie w innej sytuacji niż w 2022. Bo 2022 prawdopodobnie był najbliż... naj... takim, no, można powiedzieć, eksperymentem naturalnym, którym był najbliżej do lat 70. Byliśmy najbliżej spirali płacowo-cenowej. Byliśmy najbliżej spirali, jak niektórzy postulują, marżowo-cenowej. Mieliśmy do czynienia z silnym przełożeniem szoku energetycznego na wszystkie inne kategorie, ale głównie dlatego, że popyt był bardzo silny, że firmy miały dużo przestrzeni do tego, żeby kształtować swoje ceny, a konsumenci z konsumenci, no, pracownicy po pierwsze byli w stanie ponosić te, te, te koszty, akceptować wyższe ceny, a po drugie byli w stanie zgłosić się po, po podwyżkę do swoich, do, swoich, do swoich pracodawców. Teraz tego nie mamy. Firmy mają dużo, dużo mniejsze marże, funkcjonują w warunkach obni ograniczonego, obniżonego, nie substandardowego popytu, można powiedzieć. To dotyczy to bardziej wybranych branż, natomiast w całej gospodarce też widzimy coś takiego. Nazywamy to ujemną luką popytową. No i wreszcie stan rynku pracy jest dużo gorszy niż był w dwa 2022. Być może 2022 był blisko, no platoński ideał rynku pracow pracownika pewnie nigdy nie był w Polsce speł spełniony, natomiast tak blisko jak byliśmy wtedy, no to być może byliśmy bliżej tylko w 2019. Natomiast Wróciliśmy ze względu na różnego rodzaju szoki, na spowolnienie gospodarcze do stanu rynku pracy mniej więcej z 2016-2017, kiedy pozycja przetargowa pracowników była niższa, i to sprawia też, że ich skłonność, do te, zdolność do tego, żeby. No, i, i, i pozycja do tego, żeby do, dostawać te, te podwyżki płac, jest mniejsza. Także ten, ten szok zostanie zaabsorbowany, niestety, przez konsumentów, częściowo przez firmy i przełożenie go na ceny innych dóbr i usług, będzie możliwe pewnie tylko tam, gdzie mamy do czynienia z jasnym modelem biznesowym. Na przykład bilety lotnicze, które zależą w istotnym stopniu od ceny paliwa lotniczego, które z kolei podrożało dwukrotnie. W, w, w, w no już, się, już się mówi, że na razie jeszcze nie jesteśmy w tym okresie wakacyjnym, ale im bliżej będzie wakacji, hmm. tym bardziej będziemy te zmiany odczuwać jako potencjalni, Oczywiście. wyjeżdżający potencjalni turyści. Oczywiście, pewnie wtedy poniesiemy te, poniesiemy te koszty. To jest, te, też trzeba sobie powiedzieć, że będą na tym, będą wygrani tej, tej całej, tej całej sytuacji, bo, bo atrakcyjność wyjazdów krajowych wzrośnie w stosunku do wyjazdów zagranicznych. To mamy bardzo mało czasu, ale jeszcze jedna kwestia. Myślę o turystyce paliwowej, bo nie brakuje takich głosów, oburzenia pytań, czy na przykład ta sprzedaż klientom z zagranicy nie powinna być ograniczona, albo wręcz wstrzymana. Ja już abstrahuję od możliwości prawnych, jakby to można było rozwiązać. Ale pytanie, czy te głosy są zasadne, bo przecież to nie jest tak, że ta benzyna i te paliwa są dotowane przez państwo. No, państwo zrezygnowało, obniżyło część opłat, a to oznacza, że ci Czesi, Niemcy, którzy przyjeżdżają na polskie stacje benzynowe, oni się mimo wszystko i tak do naszego budżetu dokładają, tylko, tylko mniej. No, to prawda. Nie dokładają się wtedy do budżetu państw, z których, z których wyjeżdżają. Natomiast to... Przy, biorąc pod uwagę to, że też no, mam, mam, mamy jednak różne, y, różne polityki fiskalne w różnych krajach i, i nie, nie wszystkie kraje wprowadzały takie, takie działania, no, To może zmieniać bilans obrotu paliwami płynnymi w ramach poszczególnych państw i być może no, spowodować niedobory w, w kraju, który, który, który no, obniża, te, obniża ceny. I staje się nazbyt atrakcyjny dla sąsiadów. To tak? prawda. Natomiast nie, nie, znamy skali tej, tej, mm -hmm. nie, nie znamy skali turystyki. No, to też trzeba pamiętać, że w, jeżeli te, tego typu działania miały być utrzymane no nie przez tygodnie, tylko, tylko przez miesiące, no to y, turystyka jako taka jest nie, jest nie do utrzymania, ale też, też warto pamiętać, że y, funkcjonujemy na wspólnym rynku. I tu niestety musimy przerwać. Pan y, doktor Piotr Bartkiewicz, ekonomista, ekspert w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Bank pkos S.A. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.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 W reklamie Autopromocja W sobotę, zaraz po godzinie 15, w audycji Kapitał i Praca porozmawiamy o pracownikach 50+. O tym, jakie będą skutki ich wczesnego zakończenia zawodowej kariery, kiedy chcą, a kiedy są do tego zmuszani. Oraz kto i jak powinien za wszelką cenę starać się ich w pracy zatrzymać. To wielkie wyzwanie. Anna Grabowska, zapraszam. To, promocja. to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 14.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Na początek groźny wypadek na autostradzie A1. W Łódzkiem, na wysokości węzła Kutno-Wschód, kierowca samochodu osobowego najechał na pojazd obsługi drogowej oraz radiowóz policji. Jedna osoba odniosła obrażenia, dnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Polacy wracający do kraju na Wielkanoc z Niemiec, Holandii czy Belgii tankują na przygranicznych stacjach paliw tuż po wjeździe do kraju. Stacje przy autostradzie A2 są oblegane przez kierowców, którzy przyznają, że 2 zł różnice za litr paliwa to realna oszczędność. O cenach paliwa i przejechanych kilometrach rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer. Tankowaliśmy w Holandii, dotankowaliśmy za 70 euro w Niemczech. No i tutaj już tam dziupkę tylko. W Niemczech udało nam się zatankować za 2 euro. W Holandii tankowałem za 2,17 2 euro, 2,17 euro, w Niemczech 2,40, 2,30 to tak minimalnie. Nie? Od jutra do wtorku łącznie cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6,21 groszy za litr. Olej napędowy będzie kosztował 7,87 groszy za litr. Pracownicy kopalni Soli Wieliczka przeszli górniczą drogę krzyżową. Znajduje się na głębokości około 100 metrów. Krzyż nieśli górnicy w galowych mundurach, nasystowali im harcerza. Nabożeństwo prowadził biskup pomocniczy krakowski Robert Chrząszcz. Drogę krzyżową w zabytkowej kopalni stworzyli w 2010 roku wieliccy górnicy rzeźbiarze. Stacje Męki Pańskiej są wykonane z lipowego drewna. W każdej znajduje się okruch skały pochodzącej z Jerozolimy. Świętujmy z umiarem radzą lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Co roku w okresie świątecznym do szpitali zgłasza się więcej pacjentów z objawami gastrycznymi. Przejadanie się może prowadzić do poważniejszych dolegliwości jak zapalenie pęcherzyka żółciowego czy ostre zapalenie trzustki. Doktor Janusz Sokołowski wyjaśnia, że większość osób z dolegliwościami gastrycznymi nie decyduje się na hospitalizację, mimo to nie warto bagatelizować dolegliwości. Ale też, żeby nie przeoczyć, jeżeli tym dolegliwościom towarzyszą wymioty, jeżeli towarzyszy gorączka, wtedy trzeba się zgłosić do szpitala, zobaczyć, czy to nie jest przypadkiem stan zapalny trzustki, stan zapalny dróg żółciowy, bo to są choroby, które wymagają hospitalizacji. Lekarze dodają, że w święta szczególnie ważna jest aktywność ruchowa. Nawet kilkunastominutowy spacer pomiędzy posiłkami pomoże pobudzić przewód pokarmowy do pracy. Kolejne informacje przygotowuje dla Państwa Damian Szpyra. W jego imieniu zapraszam na 15. Radosław Siennicki. Do usłyszenia. Dzień w polskim radio 24. Za 26 minut godzina 15. Gość polskiego radia 24. A na naszej antenie ojciec Jan Szewek, franciszkanin, rzecznik prasowy krakowskiej prowincji franciszkanów. Witam serdecznie na antenie polskiego radia 24. Witam serdecznie, pokój i dobro. Tym razem z Kalwarii Pasławskiej koło Przemyśla to Proszę ojca, w takim razie, no, ponieważ można powiedzieć Wielki Piątek, więc święta już y, y, możemy uznać za rozpoczętek, choć jeżeli chodzi o to cele, celebrowanie świąt, to oczywiście te najważniejsze dni dopiero przed nami. Y, bardzo często, i myślę, że nie będziemy tu wyjątkiem, y, bardzo często w takich momentach pojawiają się y, pytania dotyczące no, tego odwiecznego, chyba głównie medialnego y, y, sporu o ważności y, świąt, o przewagach y, Wielkiej Nocy na Świętami Bożego Narodzenia, czy też y, odwrotnie. Y, z punktu widzenia Kościoła tutaj nie ma żadnego dylematu. Świętej, święta Wielkiej Nocy są najważniejsze, tak? Tak jest, to prawda, ma rację pan, pan redaktor, dlatego że tutaj się realizuje Jezu, misja Jezusa Chrystusa. Po co przy na świat? Dlatego, że przyszedł, aby zbawić człowieka, odkupić człowieka, czyli wyrwać go z tego bagna grzechu, ciemności, niewoli i przeprowadzić do szczęścia wiecznego. No bo to jest też tak naprawdę pragnie każdego człowieka. Każdy chce być szczęśliwy, bez względu, czy wierzący, czy niewierzący. A Panu chce dać takie szczęście, które już nigdy nie preśnie, które trwa zawsze. I to właśnie się dokonało, umierając, jak krzyżu, z marcy, Chrystus, odkupił człowieka. Ale z drugiej strony nie byłoby ukrzyżowania, nie byłoby jego śmierci na krzyżu pana Jezusa, nie byłoby zmartwychwstania, czy nie byłoby wezwolenia człowieka z niewoli i grzechu, gdyby wcześniej Jezus Chrystus syn Boży nie przyjął ciała ludzkiego. Nie stał się człowiekiem. I zresztą to bardzo fajnie widać na przykładzie naszego świętego Franciszka ze Syżu, który w sposób szczególny umiłował Chrystusa Ukrzyżowanego, bo mówił, że właśnie na krzyżu najbardziej objawiła się miłość Boga do człowieka, dlatego że Chrystus umiera bezinteresownie, ofiarnie, oddaje się człowiekowi, tak naprawdę całemu stworzeniu. A przecież święty Franciszek Zasyżu także kochał Chrystusa Narodzonego. Przecież to on pierwszy wystawił żywą szopkę, prawda, w Grecio. To przecież święty Franciszek Zasyżu mówił, kiedy bracia mieli dylemat, bo Boże Narodzenie wypadło w piątek, czy pościć, czy nie pościć, to musiał ich skarżyć i mówi, o czym wy bracia mówicie? To jest tak wielki święto, że gdyby to ode mnie zależało, to ja bym kazał namaszczać tłuszczem ściany, żeby tylko jadły, dlatego że to jest tak wielka uroczystość. Także zatem oczywiście i Boże Narodzenie jest ważne, i Wielkanoc, choć wiadomo, że Wielkanoc jest tym jakby punktem kulminacyjnym jest zrealizowanie w tym w tym czasie realizuje się misja Jezusa Chrystusa na ziemi. To jeszcze jedna kwestia. Też myślę o takim bardzo potocznym odbiorze, bo bardzo często jest tak, że święta Bożego Narodzenia traktuje się jako święta, hmm, powiedzmy, bardzo pozytywne, święta radosne. Z kolei o, o świętach Wielkiej Nocy raczej myśli się w takich kategoriach, no, nie chcę powiedzieć świąt obchodzonych na smutno, ale jednak świąt o zupełnie jak gdyby innej emocji, innych, innych emocjach. Pytanie, czy słuszne? Na pewno tak, że chociaż jak po rozważamy przyjść do Chrystusa, to wiemy w jakim ubóstwie się rodził, między zwierzętami, prawda, a jest królem wszechświata. Jednak też jest ten, to, ten element cierpienia już przyjściu Chrystusa na świat, ale także to jest też kulminacja tego, tego cierpienia, bo tu Pan Jezus jest zdradzony, tu Pan Jezus jest wydany, tu Pan Jezus jest zbiczowany, ciernią koronowany, ukrzyżowany i ostatecznie umiera na tym krzyżu i dlatego stąd y, jednak y, cała ta y, atmosfera jest wokół cierpienia zbudowana. Y, mamy jednak też y, pieśni wielkiego postu, y, później te dotyczące męki pańskiej, no żałobne, y, bardzo poważne. I to na pewno w jakiś sposób się udziela. Też mamy w tym wielki dwa razy wielki ścisły post, bo i w środę popielcą, czy w dniu rozpoczynającym wielki post, no i dzisiaj wielki piątek, czyli post ilościowy i jakościowy, bo w ciągu roku tylko mamy jakościowy w piątki, powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, a dzisiaj mamy jeszcze ilościowy, prawda? Jeden, jeden jeden posiłek dosyta, dwa lekkie, więc to wszystko na pewno w jakiś sposób się udziela ludziom i dlatego stąd bardziej sentymentalnie może wspominają Boże Narodzenie, ale musimy podchodzić nie tylko poprzez emocje do tego, co obchodzimy w kalendarzu liturgicznym, ale przede wszystkim racjonalnie. I rozum nam podpowiada, że tak naprawdę na tę miłość Pana Boga, która się dokonała na krzyżu, powinniśmy naszą miłością odpowiadać. A czego Bóg od nas oczekuje? No niczego więcej, tylko narodzenia, bo chce, żebyśmy byli szczęśliwi, nie tylko w niebie, ale także na ziemi. I stąd to, co słyszeliśmy w środę popielcową, kiedy kapłani posypywali nasze głowy popiołem, to słowa nawracajcie się i wieście Ewangelii, czyli wieście temu, co ja mówię, bo ja to, co mówię, to mówię dla waszego dobra, bo jesteście moimi dziećmi, nie zależy na was. Ja was kocham, tak mówi Bóg do każdego człowieka. Co jest w takim razie najważniejsze podczas świąt Wielkiej Nocy, podczas tej celebracji, tego, o czym powinniśmy pamiętać? No ja myślę, że to jest najistotniejsze, żeby człowiek powrócił do Pana Boga, no bo Panu Bogu zależy na szczęściu człowieka. A jak człowiek ma czyste serce, czyste sumienie, to no to ma pokój, ma szczęście. Nawet jest takie przysłowie azjatyckie, które mówi, że o czystym sumieniu zaśniesz i na kamieniu. I tu oddaje prawdę to, co właśnie w ten sposób powstawały, prawda, że ludzie obserwowali rzeczywistość i wtedy wyciągali wnioski. I Panu Bogu na tym zależy, żebyśmy się pojednali między sobą, między nim i żeby był pokój między nami, żebyśmy mieli te czyste sumienia, czyste serca. No i na pewno w okresie świąt, Wielkiej Nocy powinniśmy praktykować co najważniejsze przekazanie. zresztą w ciągu całego roku, ale już na pewno w okresie Wielkiej Nocy, czyli przekazanie miłości. A ono co? Odnosi się do Pana Boga, do drugiego człowieka i do nas samych. Czyli warto, abyśmy w święta Bożego Narodzenia znaleźli czas dla Pana Boga, na modlitwę, na mszę świętą, znaleźli czas, dla drugiego człowieka, bo jesteśmy tak zaganiani, wszyscy w pędzie żyjemy, a często brakuje zwykłego zatrzymania, zwykłej rozmowy, popatrzenia sobie w oczy, a nie w komórki. prawda? Jest, no, ludzie są spragnieni jeden drugiego, więc też powinniśmy właśnie Wielkanoc mieć ten czas, a być może nasi sąsiedzi, może, może nasi znajomi są samotni, odwiedzić chorych, pocieszyć, no, a też dla nas samych, bo przykazanie miłości też odnosi się do nas samych, Czyli choćby, żebyśmy się więcej wyspali, wypoczęli, docelenili, no na różne sposoby, i jak jeżeli by zachowamy też te proporcje, no to na pewno będziemy radośnie przeżywać te Święta Wielkiej Nocy i będziemy w jakiś sposób też zadowoleni, że udało nam się te Święta dobrze przeżyć. Ojciec mówi o tym, że no, należy żyć w zgodzie, należy no właśnie z takimi emocjami chociażby spotykać się z rodziną, być może warto zajrzeć do, do sąsiadów, być może y, warto wyciągnąć rękę do osób nam kompletnie nieznanych, ale mam wrażenie, że akurat z takimi przejawami y, obchodzenia świąt, czy też w ogóle z takim traktowaniem y, innych, my mamy czasami dosyć poważny problem. Tak, ale to trzeba zmienić właśnie. No bo jeżeli naprawdę chcemy, żeby, sami, żeby chcemy sami być szczęśliwi, a też chcemy, żeby inni z nami byli szczęśliwi, bo to też jest ważne. Przecież tak naprawdę człowiek, normalny człowiek się cieszy, że ktoś się cieszy moim widokiem, moją bliskością, moją obecnością. No to przecież raduje serce człowieka, prawda? Więc, więc myślę, że tak naprawdę te pragnienia są w sercu każdego człowieka, tylko może czasami mamy tak zniszczone te sumienia, tak zaśmiecone te umysły, te serca, że może trzeba najpierw, żeby to, to dostrzec, no to oczyścić je. No tutaj nic najlepsze i nie, nie ma nic lepszego, jak spowiedź święta. Yy, zrobić sobie porządny rachunek sumienia, żałować za te grzechy, obiecać Bogu, poprawić, wyznać te grzechy, naprawić szkody, krzywy, które komuś wyrządziliśmy i wtedy naprawdę życie będzie piękne, ładniejsze, lepsze i takie radosne. My jako franciszkanie zakonnicy yy, mamy się spowiadać razem dwa tygodnie, ale jak czasami czuję, że już te nawet te grzechy powszednie, yy, coraz bardziej ciążą człowiekowi, coraz więcej, jest, to jest szybciej nie czekam na te dwa tygodnie, prawda, żeby oczyścić się i wtedy dostrzegam radość w drobnych rzeczach. Nawet to, kiedy wychodzę sobie na łąkę do lasu i widzę kwitnące krzewy czy, czy łąki, no to już mam radość. Ale musi człowiek mieć czyste serce, wolny umysł, żeby dostrzegać to dobro otaczające nas i też drugiego człowieka. Bo przez każdym człowieku jest wiele dobra, tylko dostrzec to jakby nazwać to po imieniu, to też uskrzydla tych ludzi, z którymi przystajemy. Jeżeli powiemy, słuchaj, ale w tym jesteś dobry, ja Cię nie zazdroszczę, ale podziwiam i, i naprawdę chciałbym się od Ciebie tego uczyć, to tak może uskrzydzić drugiego człowieka, dać mu taką siłę, jak to mówi młodzież Powera, że chce się żyć. I, i to też jest nasze zadanie bo tak naprawdę jak będą inni szczęśliwi wokół nas to nam się też to udzieli my też będziemy w jakiś sposób beneficjentami tego szczęścia no to w takim razie jak podejść do tego y, tematu, no bo jeżeli rzeczywiście to jest najlepszy, najlepszy moment, najlepsza chwila y, żeby zrobić nawet na własny użytek taki rachunek y, y, sumienia, to jak powinien wyglądać ten pierwszy krok? No, Pierwsze krok to my jako katolicy to mamy prośbę do Ducha Świętego, żeby nam pomógł rozjaśnić umysł, pomógł nazwać nam to, co jest w nas dobre i to, co jest złe za to, co dobre podziękować Panu Bogu, podziękować też innemu, drugiemu człowiekowi, za to, co złe przeprosić, ale także spróbować popatrzeć, no twoja, czy te, czy te moje słabości, moje grzechy, moje wady, czy one nie wyrządziły komuś szkody. Jak ja mogę teraz to naprawić? No bo to jest, to jest bardzo istotne. To jest ten piąty warunek nawrócenia człowieka, o którym nie wszyscy pamiętamy, że musi być naprawienie szkody, naprawienie krzywdy i i to jest bardzo istotne, ale żeby dokonać tego, co pan redaktor mówi, takie, to też muszą być sprzyjające warunki. Dlatego warto, aby znaleźć taką, takie miejsce pełne ciszy, gdzie ja mogę nawet zamknąć sobie oczy i pomedytować, prześleć, bo to nie można w biegu, w pośpiechu, w hałasie tego zrobić. Muszą być sprzyjające warunki. To może być kościół, to może być dom, to może być las. Ja na przykład bardzo wiele fazan układam w lesie, w lesie wolskim, naszym krakowskim, bo wtedy sobie idę i myślę tak spokojnie, żeby mnie nikt nie rozpraszał, nie, żebym żeby nawet tymi znanymi trasami, żebym ja po prostu nie szukał po bokach, bo wszystko znam, wszystko wiem i żebym się skupił na tym słowie, które Bóg ma do człowieka przeze mnie. I tak samo właśnie każdy człowiek, nawet tak jak to pan radcy zauważy, może i niewierzący sobie taki zrobić rachunek sumienia. No przecież tak naprawdę to nawet jak człowiek nie wierzy, nie wierzy w Pana Boga, nie wierzy w Ewangelię, nie sięga po słowo Pana Boga, bo i tak y, głos Boga rozwzmiewa we wnętrzu każdego człowieka, bo to jest sumienie, którym Pan Bóg obdarzył każdego z nas, każdego z nas, byle by byśmy usłyszeli, a Bóg delikatnie, bo szanuje wolność człowieka, wolnego wybory, mówi czyń to, unikaj tamtego, to jest dobre, to jest złe. I teraz człowiek oczywiście w swojej wolności musi dokonywać wyboru, Jeżeli będziemy dobrych wyborów dokonywać, naprawdę będziemy szczęśliwi, radośni. Bo, bo to, to widać. To się, to się po prostu inni to dostrzegają. I, i, I jest ta radość, jest to szczęście. I dlatego naprawdę warto. I ja to mówię nie już jako kapłan, jako franciszkanin, jako ten, który tak musi mówić. Nie, ja to mówię z własnego doświadczenia. Bo gdybym ja w to nie wierzył, sam bym tego nie doświadczył, to żebym nie praktykował spowiedzi komuś, Świętej, bo przecież nikt tego nie wiedział, czy ja chodzę do spowiedzi, prawda? Ale ja mam ogromną potrzebę, bo ja widzę, jaka radość płynie z tego powodu, jakie szczęście jest we mnie, no po prostu mi się chce wtedy żyć. I, i dlatego zachęcam wszystkich, bo Zobaczą Państwo, jak naprawdę można swoje życie zmienić na lepsze, jakie ono, jak to też nadaje sens naszemu życiu. Oprócz tego, co na co dzień robimy, oprócz tych obowiązków, które wykonujemy zawodowe czy rodzinne, to jednak to, że człowiek sam jest pogodzony z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze sobą samym, to jest jakby podstawa, to jest fundament, to jest taki punkt wyjścia do tego naszego zewnętrznego działania. A na ile my właśnie z takim wyciszeniem, z takim spojrzeniem w głąb siebie mamy coraz większy problem? Z wielu powodów. No, ten chyba najbardziej oczywisty to jest to, że żyjemy w coraz bardziej zabieganych czasach. To znaczy wszystko jest w pędzie, wszystko jest na już, wszystko jest na szybko. I to już nawet nie chodzi o to, że my zapominamy o, o, o takim spojrzeniu w głąb siebie, tylko po prostu my się być może odzwyczailiśmy na chwilę zatrzymywać. Mm. Tak, bo to, co pan doktor mówi teraz, to dopiero nas dostrzega się, zaczyna coś burzyć w naszym życiu, kiedy, kiedy no, przychodzi jakieś cierpienie, kiedy widzimy, że jakieś błędyśmy popełnili, no i później czasami je żałujemy, a to już jest za późno, więc lepiej, lepiej o pewnych rzeczach decydować wcześniej, wyciągać jakby wnioski na podstawie już zaobserwowanych, usłyszanych cierpień innych, prawda? Żeby, żeby uczyć się na błędach innych, ani na swoich. To, to jest bardzo. Więc jak już człowiek widzi, że coś się dzieje nie tak, no, no trzeba się zatrzymać. Trzeba zobaczyć, czy dobrze ja idę, czy dobrze biegnę, czy... Czy to się źle nie zakończy Dla mnie, dla moich bliskich Żeby nastąpił ten taki moment Opamiętania To zawsze to mi też pomaga I też mówię innym, żeby docenić Ten dar opamiętania, który daje Bóg Bo Bóg szanuje wolność człowieka Nikogo na siłę nie uszczęśliwia, nie przeszkadza Nawet dzisiaj, kiedy Wielki Piątek Rozważamy mękę, cierpienie Chrystusa, przez umógł Chrystus tego wszystkiego uniknąć Będąc Bogiem, On nie przeszkadzał Ale dawał wszystkim szansę Dawał taki moment opamiętania ja myślę, że nawet jak, jak, jak Judasz zdradził Chrystusa, to gdyby wtedy tylko zapłakał, opamiętał się, przyszedł, mimo tego, że już Chrystusa pojmali prawda, i zapłakał żałowo, prosił Boże przebać. Nie musiałby się wieszać, Pan Bóg by mu to przebaczył, Pan Bóg by mu to darował, nawet, nawet po jego śmierci, gdyby jeszcze się zdążył opamiętać, ale trzeba wykorzystać ten moment, tak był wykorzystał św. Piotr, bo on też się zaparł Pana Jezusa, a wykorzystał ten moment i później jak czytałem, że się tym gorzko zapłakał i trzy razy wyznał miłość Pana Boga, tym bardziej, że w naszej wierze katolickiej no to jest coś cudownego, że nie ma grzechu, którego Pan Bóg nie przebaczył ale pod jednym warunkiem, że żałujemy, że obiecujemy poprawę. Coś może teraz słuchać, usłyszeć. no jak to nie ma, przecież Pan Jezus tam powiedział, że grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są niewypaczalne. Ale co to znaczy grzech przeciwko Duchowi Świętemu? To znaczy, że ja nie wierzę, że Pan Bóg może mi przebaczyć, i dlatego trwam w grzechu nie wyciągam do Boga dłoni prośby, nie kieruję, żeby na przebaczył. A jeżeli naprawdę ja tylko chcę to Pan Bóg jest w stanie wszystko przebaczyć, uzdrowi mnie. No a wtedy naszym udziałem staje się szczęście. A także, jak my będziemy szczęśliwi, to i też inni będą z nami szczęśliwi. Ci, z którymi żyjemy pod jednym dachem, z którymi pracujemy, z którymi się spotykamy z różnych okazji. No i o tym wszystkim warto w tych nadchodzących dniach pamiętać. Ojciec Jan Szewek, franciszkanin, rzecznik prasowy krakowski prowincji Franciszkanów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję na wszelkich dla Państwa. Pokój i dobro. Święta Wielkiej Nocy mogą mieć różny wymiar, mogą mieć różny charakter i mogą bardzo różnie wyglądać. Spójrzmy teraz na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Sytuacja ukraińskiej armii na froncie jest najlepsza od 10 miesięcy. Prezydent Załoński pochwalił się najnowszymi raportami opracowanymi wspólnie przez wywiady Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Prezydent zaprasza też amerykańskich negocjatorów do Kijowa, proponując im alternatywny plan rozmów pokojowych. O tym, kiedy ewentualnie może dojść do rozejmu i czy jest szansa na to, że... Być może do jakiegoś uspokojenia na, na froncie dojdzie na przykład podczas Świąt Wielkiej Nocy. O tym wszystkim na naszej antenie mówił Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie. Rozejm dla Rosji znaczy coś zupełnie innego niż rozejm znaczy dla Ukrainy i jej zachodnich sojuszników, więc raczej mowa, mowa o, o rozejmie no to, to jest po prostu no, jakaś gra polityczno-strategiczna, z której nic nie wynika. Prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja przekazała Stanom Zjednoczonym nowe żądania wobec Ukrainy. Ukraińcy mieliby w ciągu dwóch miesięcy wycofać się z Donbasu i wtedy... Wtedy miałaby skończyć się wojna. Czy Rosja chce zastraszyć Ukraińców, zmusić ich do przystania na niekorzystne warunki zakończenia wojny? Czy w ogóle można wierzyć w te propozycje, które Rosja składa? Wydaje się, że Rosja w tej chwili szykuje, czy próbuje szykować ofensywę na słowiański Kramatowsk, czyli na tą część Donbasu, która jest ufortyfikowana i która jest zaporą dla rosyjskich wojsk przed dotarciem, czy to do Charkowa, czy do. Nie, czy do w interesie Ukrainy leży, żeby po prostu nie oddać tego, tego Donbasu, bo nie po to wywalczyli te miejsca, ponieważ one były na początku, to jeszcze w 2014 roku znalazły się w rękach rosyjskich. Potem zostały odbite przez armię ukraińską i zbudowano tam po prostu fortyfikacje, które są problemem dla, dla Rosji. Oczywiście, że Rosja będzie usiłowała uruchomić wszelkie mechanizmy, żeby zrealizować swoje żądanie, czyli zajęcie całego Donbasu, który praktycznie otwiera drogę na Charków i Kijów i daje Rosji możliwości kontroli ciały Ukrainy, o co Putinowi chodzi. Ukraińcy wiedzą, że to się skończy dla nich źle i rozumieją, że po prostu czegoś takiego takiego żądania nie mogą zaakceptować. No oczywiście tutaj Rosja będzie wykorzystywać Waszyngton i, i stosunki z Trumpem do tego, żeby, żeby próbować to przełożyć czy włożyć to w ramy polityki amerykańskiej, ale to się nie uda. W ostatnich dniach wiele mówi się o kolejnych wypowiedziach Donalda Trumpa, który rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Na ile takie deklaracje mm, z jednej strony osłabiają sojusz, ale też dają Rosji Pole do manewru. Z jednej strony, żeby testować Zachód kolejnymi prowokacjami, z drugiej strony, no, żeby w ogóle nie siadać nawet do mm, kolejnych negocjacji pokojowych, które też mam wrażenie, że utknęły w martwym punkcie co do wycofania się Stanów Zjednoczonych z NATO no to należy szczerze i uczciwie powiedzieć, że ten proces został zapoczątkowany przez niektóre kraje natowskie w zachodniej Europy szczególnie te, które po prostu lekceważą zobowiązanie wydawania 5% PKB na zbrojenia. Mówię przede wszystkim o Hiszpanii która prowadzi politykę właściwie można powiedzieć antyamerykańską ale to również dotyczy Francji, to dotyczy również Niemiec. Nie dotyczy natomiast Polski, ponieważ Polska realizuje to, co zostało obiecane. Więc to nie jest tak, że to wszystko jest brzydki Trump, który po prostu w, w się obraził i chce rozwiązać NATO. tylko to jest również tutaj ogromnie dużo winy w europejskich sojuszników. No, Panie który... ambasadorze, trzeba przyznać, że od momentu powrotu Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście wówczas, kiedy zaczął mocno krytykować państwa sojuszu właśnie za to, że nie wydają wystarczających środków, środków na obronność, dopiero mam wrażenie, że wtedy te państwa, o których pan ambasador wspomniał, no stwierdziły, że jednak trzeba coś z tym zrobić. Przecież też NATO zobowiązało się do zwiększenia tych wydatków na obronność na to się zobowiązało, to znaczy kraje na to, nie NATO, jest tak, tak, że jest tak, NATO, to są kraje na to. Natomiast z tego co <gry> widzimy i słyszymy, i jakie są wskaźniki, to Hiszpania nie zamierza tego robić, nie zamierzają tego robić, Włochy nie zamierzają tego robić, Niemcy nie zamierzają robić tego, nie zamierza robić tego Francja, bo nie ma jak. W sytuacja gospodarcza i pewne założenia polityczne są takie, że jest to po prostu lekcja jak to jest to lekceważone, no to nie ma się co dziwić, że właśnie że tutaj rzuca gromy i, i grozi rozwiązaniem na to, co jest prawdopodobnie no, jakimś, jakimś rodzajem gry, niestety takiej gry na destabilizację również, również Europy, niebezpieczną destabilizację Europy, natomiast no, nie sądzę, żeby do tego doszło. A ja przypomnę, że z Janem Piekło byłem ambasadorem Polski w Kijowie na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiała Marta Furty Ma Maria Furdyna. Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ja złota Złotanioska rozmiar M10 sztuk, cena przed obniżką 1049. Teraz tylko 7,29 za opakowanie przy zakupie dwóch.